Dziękujemy, drogi Panie, za to powołanie i uzdolnienie do prowadzenia nowego życia. Dziękujemy, że te wezwania, które znajdujemy w Twym Słowie, nie pozostają bez Twego uzdolnienia, by je wypełnić. To wszystko, do czego nas wzywasz, to wszystko jest przygotowane przez Ciebie. W Tobie jest nasza siła, w Tobie jest nasza zdolność. Ty, Panie, jesteś tym, który przysposabia nas do wszelkiego dobrego dzieła. Ty dajesz nam i chcenie, i wykonanie. Ty obdarzasz nas wszelkim błogosławieństwem niebios, abyśmy już dłużej nie żyli dla siebie, nie żyli jak ten świat w tej gonitwie za wiatrem, w tej ciągłej pustce, której nie można zaspokoić, tych chwilowych uniesień i szarości, pustki i bezsensu codziennego życia dla wielu, wielu ludzi. Panie, dziękujemy Tobie, że zbawiłeś nas z tej gonitwy za wiatrem i wskazałeś nam cel stawania się podobnym do Ciebie, czerpania z Twych źródeł łask wieczności przy Twoim boku, w Twojej radości, nieskończonym pokoju, wiecznej szczęśliwości. Panie, dopomóż nam w naszej pielgrzymce. Każdego jednego dnia przypominaj nam o tym, żeśmy przychodniami tutaj, że nie mamy tutaj stałego miasta, ale nasza ojczyzna jest w niebie, to pomóż nam każdego jednego dnia wiernie za Tobą podążać, naśladować Ciebie i doświadczać tych błogosławieństw, które zapowiadasz w Twym świętym Słowie, Twej bliskości, Twego posilenia, Twej rady, Twej pomocy, Twojego ratunku. Prosimy, daj Panie i teraz, abyśmy czerpali z Twego Słowa, które jest dla nas jak lampa na naszych drogach jako światłość, która strzeże nas przed ciemnością, jaka jest w tym świecie. Prosimy, przemawiaj do nas i objawiaj się nam w Twym świętym słowie. Prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Witam serdecznie, drodzy bracia, siostry. Dobrze, że możemy spotkać się tutaj, zachęcić się w Panu, podzielić się naszymi też troskami, modlić się jedni o drugich, porozmawiać, jakkolwiek... Wiemy, że te wszystkie rzeczy, które my możemy sobie dać i to, w jaki sposób siebie wzajemnie możemy zachęcić, ma swoje poważne ograniczenia. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego Słowo i za Jego Ducha Świętego, który sprawia, iż te nasze słabe ludzkie wysiłki i dobre chęci w tej łasce Bożej i mocy Bożej, które płyną z Jego Słowa i z Jego Ducha, wywierają na nas jakiś trwały wpływ umożliwiają nam wzięcie czegoś więcej niż ma do zaoferowania człowiek. I za to jesteśmy wdzięczni i o to też się modlimy, aby to, co tutaj się dzieje między nami, nie było jedynie dziełem człowieka. Chociaż w jakiejś mierze mamy w tym udział jako ludzie, to tak naprawdę nasze oczekiwania i nasze serca są skierowane do naszego Boga, który wierzymy jest tu obecny w swym świętym duchu i który... Te nasze ludzkie, słabe słowa, gesty, cokolwiek możemy zrobić jako ludzie dla siebie, jest w stanie ożywić, tchnąć w to swoje życie i przynieść nam błogosławieństwo. I tego oczekujemy. Ufam, iż Bóg będzie mówił do nas i przez Ciebie, Paweł, dzisiaj. Prosimy. Chwała Bogu, bracia. Chciałem Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj. Nie jest to takie oczywiste, Taki slogan na przywitanie, ale naprawdę się cieszę. Naprawdę się cieszę, bo, bo jesteście kościołem, bo jesteście ludźmi, w których mieszka Pan Bóg. I jak jesteśmy z Wami, to po prostu się radujemy samym przebywaniem z Wami, ale też tym, że będziemy mogli porozmawiać, podzielić się właśnie tym, co Bóg na serce nam kładzie. Że możemy się wspólnie modlić, że możemy wspólnie śpiewać, to jest wiecie, piękne dla mnie osobiście. Ja chciałem Wam dzisiaj króciutko opowiedzieć, co, co się dzieje u nas w Gdańsku. Tak myślałem o tym właśnie, z czym się, czym się z Wami mogę podzielić. I to będzie króciutki komentarz, może taki bardziej w formie ogłoszeń niż w formie nauczania, bo tego bym się raczej nie podjął. Ale rozpocznę, żeby to osadzić też w cudownym kontekście Słowa Bożego. Rozpocznę od przeczytania kilku wersetów. Z listu świętego Pawła do Filipian, z rozdziału drugiego. Tak, dobrze mówię? nie dobrze mówię. Zacznę od pierwszego, końcówki pierwszego, od wersetu 27. siódmego. Kontekst jest jak najbardziej znany wszystkim, dlatego tak wyrywam trochę może w połowie rozdziału, ale, ale żeby nie przedłużać. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I w niczym, nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Takiego bowiem względem siebie, usposob... takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi.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 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. A dziękuję Bogu, że już na samym wstępie brat Adam powiedział właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Że później w modlitwach usłyszałem... Drugą stronę tego, co chciałem powiedzieć, później jeszcze Paweł. Psalm brata, który był czytany, psalm pana Boga, którego brat czytał, również był tym, co chciałem powiedzieć. Jest jeden wspólny mianownik tych wszystkich słów, które dzisiaj padły, i które mam nadzieję. W które też jakoś to, to, to, to moje dzielenie się będzie wpisane, mam nadzieję, czytelnie. Tym mianownikiem, jednym, pewnie z, z wielu, jest, jest Kościół. I jakkolwiek Wasz zbór już trwa dłuższy czas, macie starszych w zborze, macie pastora, pasterza, macie braci, którzy dbają o harmonijny wzrost całego Kościoła, to chciałem wam powiedzieć, że nie wszystkie społeczności mają takie błogosławieństwo. Jak wiecie, my aktualnie tworzymy małą społeczność w Gdańsku. To jest kilka rodzin. Nie mamy pastora, nie mamy w tym momencie starszych, nie mamy takich przewodników, którzy mogliby wziąć, napomnieć nas, ustawić we właściwym torze, pozwolić nam rozwijać się, ale jednocześnie wskazywać i, i, i służyć swoim doświadczeniem, ale szukamy, szukamy, szukamy prowadzenia i w braciach, w innych zborach, między innymi w waszym, ale co najważniejsze staramy siebie nawzajem pobudzić do tego, by mimo, że wszyscy właściwie początkujemy w tej społeczności, ale... Pobudzić do tego, żeby, żeby wszyscy razem i w jednomyślności, i w jednym duchu, ale też z jednym zapałem, z jedną gorliwością żyć. Żyć życiem pana Jezusa. I wiecie, nie jest to łatwe w przypadku naszej społeczności nie jest to łatwe dla nas, dlatego że każdy z nas wywodzi się troszeczkę z innego nurtu, trochę z innych społeczności. Wcześniej czerpał, można powiedzieć, jest to taka mieszanka różnych osobowości, różnych, różnych doświadczeń, ale też Pan nas wyrywa i wyrwał nas z, takiej, wiecie, z takiego podejścia, że moje pojęcie o Kościele, moje, moje doświadczenie, ma być teraz probierzem dla innych, ma być jakimś, wiecie, autorytetem dla pozostałych braci. Szukamy raczej, szukamy raczej prowadzenia Bożego. I dlaczego o tym mówię? Bo... Bo jak byliśmy kiedyś w zborach poprzednich naszych, czy w społecznościach, w których przyszło nam przez kilka lat, czy kilkanaście funkcjonować, mamy wszyscy wspólne pewne jedno takie doświadczenie, które łączy nas, mam nadzieję, już niedługo, że w społeczności są starsi i pasterze i chwała Bogu, bo muszą być bo to jest dar od Pana Boga dla nas, dla was ale że przy tym wszystkim reszta zborowników jest zwolniona z służenia sobie nawzajem jak już powiedziałem, jesteście bardzo błogosławieni, że Duch Święty dał waszemu zborowi dar nauczania Pewnie nie tylko Ale zachęcić chciałbym Was też w tym kontekście, od którego zaczął Adam I w kontekście tych słów By każdy z Was patrzył na drugiego I patrzył w takim sensie, co mogę dać, czym mogę ubłogosławić Każdego jednego dnia Wiecie, niedziela jest krótka. Nabożeństwa są krótkie. Słuchamy kazań, słuchamy wykładu Słowa Bożego i jest to wspaniały pokarm dla naszych, dla naszych serc, dla naszych dusz, ale też wspaniałym pokarmem jest krótkie, nawet krótkie, jeśli można, to długie, podzielenie się tym, co, co wiecie, co, co przeżywamy na co dzień z Panem Bogiem, bo przeżywamy przecież, bo każdego dnia z Bogiem rozmawiamy, każdego dnia coś nam pokaże, trochę nas utemperuje, a być może napomni. I to jest, myślę, to już jest powód do tego, żeby otworzyć usta, żeby o tym opowiedzieć, żeby podzielić się w prostych, krótkich słowach i... Ja bym zachęcił osobiście, żeby nie stosować się do tego, wiecie, z jakiejś liturgii niedzielnej. To jest może najtrudniejsze, żeby, żeby pobudzić się i, i w tą niedzielę zorganizować sobie czas wspólnego dzielenia, ale mamy pięć czy sześć dni w tygodniu, w którym możemy to zrobić. I nie, nie chcę Was zachęcać też do, do jakiegoś takiego, wiecie, działania, bo trzeba, bo bo trzeba, bo warto, bo, bo to, bo tamto, wiecie, no, ja raczej chciałbym was zachęcić do tego, byście odnaleźli w sobie potrzebę. Potrzebę wspólnoty z bratem, z siostrą w kościele. Żeby rano się obudzić, wiecie, mamy wspólnotę z Panem, mamy wspólnotę z, ze wspaniałym Bogiem, ale przecież Pismo nam mówi, że ciałem Chrystusa jest Kościół, a On jest Jego głową. Wiecie, to nie jest jakaś opcja dla chrześcijanina, że znalazł się akurat w zborze i można w zboże, można nie w zborze, tak słyszałem takie opinie, że można też i w lesie, wiecie, samemu. No pewnie można, tak? Ja nie chcę tego oceniać, ale patrząc w Słowo Boże, widzę, że, że Kościół jest ciałem Chrystusa. A jeśli mamy jedną głowę i jesteśmy rzeczywiście jednym ciałem, mamy jeden organizm, jeden krwiobieg, bo czym jest ta jednomyślność, wiecie? Jak nie możliwością posiadania wspólnych myśli. Wspólnych myśli o, o naszym Panu, o sobie nawzajem. Nie wiem, jak do tego zachęcać, bo to jest... Dopiero Was poznaje też. Nie? nie chcę, żebyście odebrali mnie jako kogoś, kto teraz przyjeżdża z jakąś nowinką i, i coś mówi, tym bardziej, że jestem przekonany, że, że te słowa u Was padają bardzo często. Ale uważam też... Znowu w kontekście tej mojej myśli, że nawet jeśli powtarzacie sobie to co niedzielę, to i tak dobrze jest, że dobrze dla mnie, mam nadzieję, że i dla Was, że, że w tą niedzielę Wam też o tym przypomnę. Ja e... Jeszcze troszkę o tym właśnie, jak to w Twoim życiu wygląda, Jak to jest się do... No właśnie, chciałem Was teraz zachęcić, co się dzieje u nas. Tak jak wspomniałem, szukamy... Szukamy społeczności z sobą, szukamy społeczności z braćmi, z którymi mamy kontakt między innymi z wami. Tak się dobrze złożyło, że blisko mieszkamy, że Bóg nam pozwala być tutaj. To jest, wiecie, dla mnie to jest piękne, bo jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu, nie moglibyśmy do Was przyjeżdżać, ze względu na to, że no, nie stać nas by było na, na to zwykłe paliwo tak, do, do samochodu. Ale dzisiaj. Możemy i, i wiecie, i chcemy wykupywać też ten czas i starać się być tutaj. A co u nas? Co, co w Gdańsku? To jest tak wiele do opowiadania, a nie chcę też zabierać za dużo czasu. Natomiast dwie sprawy. Pierwsza sprawa to społeczność między nami. Ja niedawno usłyszałem, że wiesz, Paweł, Dynamika małych zborów jest inna niż dynamika większych zborów i wy możecie sobie pozwolić na to, żeby się spotykać częściej. My już nie, bo nas jest 30 osób, tak, czy 40. Ale wiecie, czego, czego ja osobiście doświadczyłem? Od już kilku lat wstaję, jest ciemno, tak, jest, Wracam do domu, jest ciemno, Latem jeszcze nie, ale, ale wiecie, to jest tak rzeczywiście, wychodzę, to wszyscy śpią w domu, wracam to zaraz, dzieci idą spać, jeszcze coś trzeba w domu zrobić, wyjść z psami, nie wiem, pobyć chwilę, wykąpać dzieci i, i tak człowiek żyje w tym pędzie od 5.30 do 19.00, o 20.00 jest czas, żeby usiąść z żoną, najczęściej już nie ma tych sił też i... I to też jest moja, że tak powiem, bolączka. Ale kilka ładnych lat się właśnie tym tłumaczyłem, tak, przed braćmi w zboże. że ja po prostu nie mam czasu, słuchajcie. No nie mam. No. No, no w nocy mogę was odwiedzać, tak, ale w nocy wy nie będziecie chcieli mieć mnie w domu. Ale co się stało, kiedy rzeczywiście... Tak jak w tym psalmie, co bracie czytałeś, kiedy rzeczywiście człowiek jest sam i woła do Boga, patrzy w lewo, w prawo, wrogowie, nikt na mnie nie zważa, nie ma, nie ma świętych naokoło, nie ma braci, bo nie ma, bo, bo akurat taki czas być może jest, że, że, że jest człowiek sam. Więc wołam do Boga i co Bóg w tym psalmie dalej mówi, tak jak i w życiu. Przyjdzie taki czas, że otoczą nas sprawiedliwi, że otoczą nas bracia, otoczą nas siostry i, i, i będzie dobrze. I będzie to dobry czas. I, I wiecie, w moim życiu to się stało. Nie dostałem więcej czasu. Dalej wstaję, to wszyscy śpią, wracam, to już na nic nie mam czasu. Ale co się okazało? Pan postawił obok mnie ludzi, z którymi mogę w tygodniu się spotykać, słuchajcie. Możemy mieć krótkie, bo krótkie. Jak jest, jak jest ładna pogoda, to, to, to wiecie, to, to się spotkamy tak z wózkiem na ławce, gdziekolwiek, jeżeli można, tak? Jeżeli nie można, to jest telefon, jest e-mail. I, i Bóg w pewnym momencie pokazał, że potrzebą naszego serca jest społeczność z innymi wierzącymi, z innymi braćmi. Jeśli zawołamy do Niego o tą społeczność, to on nam po prostu pomoże. On, nam, on nas tak pobudzi, on tak poruszy nas każdego z osobna, że znajdziemy dla siebie, słuchajcie, czas nawet w tej gonitwie, nawet, nawet gdy czasu nie będzie, to i tak znajdziemy. I wiecie, jest ta niedziela, jest, jest ten wspólny, wspólny jeden, jeden dzień. Ale jest też tydzień, w którym. Bóg nas wielce pobłogosławił, że możemy zabiegać o siebie nawzajem i modlić się. To też dzisiaj było powiedziane. Wyznawajcie grzechy jedni drugim, czy upadki, czy, czy, czy bolączki i módlcie się jedni za drugich. Bracia, siostry, my musimy wiedzieć, za co się modlić nawzajem. Musimy mieć ze sobą na tyle bliskie relacje, żeby... Żeby wiedzieć, jak przynosić siebie do Pana Boga nawzajem. Bo możemy się modlić ogólnie za Kościół, za, za braci. I to jest naszą praktyką codzienną. Ale gdy żyjemy blisko siebie, to możemy się modlić o konkretne sprawy. A Bóg wtedy też konkretnie będzie przez to działał. Choć i tak będzie działał pewnie. Ale dla nas to będzie, wiecie, wspaniała praktyka. I jeszcze na zakończenie chciałem tylko powiedzieć, że Biblia pokazuje Kościół w różnych okresach i w różnych, w różnych sytuacjach. Był taki czas, że sprzedawano wszystkie dobra, łączyli się ludzie, mieli wszystko wspólne. Później był czas, że... Że nie wszędzie mieli wspólne albo, albo nie mieli w, wspólnot. Dzisiaj nie mamy w, w wspólnoty takiej materialnej. Nie wiem, czy to jest do zrobienia, ale y, chyba nie o to chodzi w, w tym momencie, bo możemy mieć y, wspólnotę, wiecie, y, jednej duszy, jednej myśli, jednego poznania pana Jezusa. Taką wspólnotę, w której nikt nie zostanie w tyle w której ten, kto wie więcej, usłuży temu, kto ma mniej i będziemy się ciągnąć do góry. Wiem, że spotykacie się w środy na wspólne spotkania, na rozważania. Wiem, że dzisiaj będzie agape. I jeżeli jest w tym jakieś piękno, które można jeszcze powiększyć, to, to powiększajmy po prostu. A tak jak Paweł mówił, Duch Święty nas do tego uzdolni. Chciałem bardziej się oprzeć na tym fragmencie, który przeczytałem, ale... Myślę, że będzie jeszcze okazja. Powtórzę jeszcze tylko, że bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Wami. Dziękuję za to, że przychodząc na Waszą społeczność można usłyszeć zachętę, można usłyszeć słowo. Ja już jestem, wiecie, nakarmiony, już, naprawdę.